Kalendarz adwentowy Inside Baseball, 12 grudnia. Nawiązując do 6-7, który był, yy, który, o którym mówiliśmy ostatnio w slangu młodzieży, w młodzieżowym słowie roku, no to mm, myślałem, że to jest nieużywane tak często, ale wyszło to do, do takiego mocnego mainstreamu, że nawet South Park zrobił o tym odcinek. Mm -hmm. To jest bardzo popularne wśród młodych. I to, to nie tylko bardzo popularne wśród młodych, ale trafiło do South Parku, a więc jest, jest to, to, nie jest tak, że trafiło jako jedno powiedzenie, tylko jest, to jest temat odcinka. Więc, e, więc to, to jest ważna rzecz. A druga rzecz jest taka, że wyszedł nowy sezon South Parku w ogóle, to jest sezon 28 i w sumie jest e, fajny, nie? Biorąc pod uwagę, że jeszcze przy, wcześniej wyszły chyba parę odcinków, może trzy albo pięć z 20, 27 sezon i to jest o wybraniu Trumpa na prezydenta, no bo nie wiem czy wiesz, Trumpem w Sad Parku był Garrison, pan Garrison. E, czy pan Garrison to był nauczyciel? Tak. Nauczyciel, tak. tak. Co Zmienił płeć, zmienił, zmienił płeć, był z, wszystko no i w końcu stał się też prezydentem. Oni go po prostu używają tak. jako postaci, która będzie robiła rzeczy. Tak, ale odkąd Trump wygrał drugą turę wyborów, to Sad Park stwierdził, że i sposób w jaki wygrał i co się wydarzyło, no to zrobili nową rewitalizację Trumpa i wszedł do Sad Parku praktyczny jakby faktyczny Trump, wyglądający jak Trump. Nie wiem, czy pamiętasz ostatnią osobę, która była, faktyczny jej wizerunek został użyty w Sad Parku w taki sposób? Saddam Hussein? Dokładnie to jest tak. <grystanie> Dokładnie Albo tak. To jest I wszystko jest nawiązanie. Trump oczywiście jest wklejony ze swoją twarzą i zbycieli jego mimiki perfekcyjnie. I tak samo śpi z Szatanem. O, Szatan, szatan prześpi z kimkolwiek, to dziwną jest dziwną osobą tak, na arenie międzynarodowej. Powiem tak, jest, jest, jest, jest to dosyć zabawne. <grystanie> Fajnie się to ogląda i jest to. Jakaś tam mała zmiana, zarówno ta, jak i, jak i później, więc jestem dobrej myśli. Może się skuszę, ale cieszę się, że powiedziałeś o Młodzieżowym Słowie Roku, bo ostatnim razem, kiedy nagrywaliśmy naszą porcję odcinków, to mówiłem ci, że za 6 dni miało być rozwiązanie Młodzieżowego Słowa Roku. Czy pamiętasz Aha. może, jakich miałeś faworytów? No ja miałem faworytu OKPA, ale z tego co wiem, to chyba wygrało szponcić. Wygrało szponcić? OKPA dostała wyróżnienie? A drugie miejsce zajął idiom cyfrowy 67. Także szpącić. Szpącić było moim faworytem. Tobie się nie podobało, bo mówiłeś, że jest po prostu no. przeinaczone szmącić. No, chodzi mi o to, że szmoncić znałem sprzed. 30 lat, mm -hmm. więc generalnie nie możesz odkopać czegoś, co było spod kamienia, i powiedzieć: Teraz jest to to tak jak, teraz jest młodzieżowe. Chociaż z drugiej strony, jakby buńczuczny na przykład wróciło, ale to jest wróciło we swojej prawdziwej formie, chyba. Nie, z, nie ze zmienioną no tak, literką, tak. niczym zapostowane na naszym czacie. <laughs> to jest w ogóle fajnie, jakby ten torque mad mind. Zrobił, e, zrobił taki motyw, że wyspał młodzieżowe słowo roku, ale jako, jako gag podmienił jedną literkę i rodzice się nie skapną. Super, gdyby to było używane w takiej formie. Wszyscy wiemy, że to jest, wszyscy wiemy, że to tak naprawdę jest szmącić, ale będziemy mówić szmącić, żeby rozróżnić, rozróżnić innowierców. Okay, Powiem ci w ogóle jak przebiegał ten plebiscyt, bo ja się zastanawiałem. Były zgłoszenia, gdzie były zgłoszenia do Młodzieżowego Słowa Roku, a potem jury w składzie kilku osób analizowało te zgłoszenia. Następnie było głosowanie. Jest to głosowanie internautów, więc zakładam, że... Um, zakładam, że sz szponcić wygrało zagłosowane przez internautów, 6-7 zajęło drugie miejsce, a wyróżnienie prawdopodobnie oznacza, że jury wyróżniło to słowo, nie? Wyróżnienie. Mo mo może, może. <laughs> no nie wiem tego na pewno, nie ma tutaj wszystkich detali, ale tak bym zakładał. Gratulacje dla Szponcić. A South Park będę musiał obczaić. Jestem, jestem, szczerze ci powiem, jestem chyba 5 lat do tyłu z South Parkiem. Pamiętam, jak w, wszyscy uprawiali Gandzie. E, ojciec, ojciec Hyla chyba uprawiał Gandzie? Możliwe, że dalej ją sprzedaje? Nie wiem, jak jest teraz. Nie wiem, jaka jest obecna sytuacja w South Parku. Poza, wiesz, areną międzynarodową, o której już mi opowiedziałeś.